Wielkopolski mastercheve. Minęła siedemnasta, tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na Aktualności Jedynki. Maria Furdyna, i Andrzej Kocjan. Polsko-Francuski szczyt w Gdańsku z udziałem prezydenta Macrona. Premier Tusk zapewnia. Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną. Po wybuchu gazu zawalił się budynek klubu sportowego w maniowach Małopolsce. Poszkodowany jest 70-letni mężczyzna. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wieczorem spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Były premier chce przekonać prezesa PiSu, że jego stowarzyszenie nie jest skierowane przeciwko partii. Chcemy wprowadzić relacje polsko-francuskie na najwyższy pułap, tak mówił premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuel Macronem. A w Gdańsku odbył się dziś międzyrządowy szczyt polsko-francuski. Wśród tematów rozmów, bezpieczeństwo, relacje sojusznicze, sytuacja geopolityczna na świecie. Na miejscu jest Agata Król, z którą łączymy się ponownie. Witaj Agato i powiedz jakie wnioski po tych rozmowach. No, jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to nikt nam tego nie zapewni, powiedział premier Donald Tusk, podkreślając, że dzisiejsze rozmowy były obiecujące, jeśli chodzi o współpracę w energetyce, w szeroko pojętym bezpieczeństwie czy współpracy militarnej. Szef polskiego rządu dodał, że relacje polsko-francuskie osiągają najwyższy możliwy, możliwy poziom. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw. Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich, Przede wszystkim Ukrainę w oporze przeciwko agresji. Premier podziękował Francji za wsparcie i pomoc we wrześniu, kiedy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zareagowaliście błyskawicznie. Wtedy, kiedy byliśmy ofiarą prowokacji rosyjskiej we wrześniu, mówię o rosyjskim ataku dronów. To jest coś bardzo konkretnego i że można liczyć na sojuszników europejskich. Prezydent Emmanuel Macron dodał, że delegacje podpisały umowy dotyczące obronności i wsparcia dla Ukrainy. Zapewnił, że współpraca militarna będzie rozwijana również poprzez ćwiczenia wojskowe i szukanie rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo obu krajów. Zapowiedział też budowę partnerstwa w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej. Z Gdańska Agata Król. Dziękujemy za relacje. Wybuch gazu w maniowach w Małopolsce. Zawaliła się część budynku klubu sportowego. Jak przekazał rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły, poszkodowany został mężczyzna w wieku około 70 lat. Został przekazany ratownikom medycznym. Na szczęście jego obrażenia nie są poważne i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ze względu na charakter zdarzenia zadysponowaliśmy również specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z Nowego Sącza, która będzie prowadziła dokładne przeszukanie uszkodzonej części budynku. Na miejscu pracuje 50 strażaków. Akcja służb może potrwać jeszcze kilka godzin. Za trzy godziny spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Tematem rozmowy będzie stowarzyszenie, które powołał były premier, za co jest krytykowany przez kierownictwo partii. Mateusz Morawiecki o zamieszaniu wokół PiS mówi, że to nie rozłam, a co najwyżej komunikacyjne turbulencje. A jak sprawa jest komentowana na sejmowych korytarzach, o tym Michał Fabisiak. Posłowie PiSu zapewniają, do rozłamu nie dojdzie, jak przekonuje Łukasz Kmi ta wewnętrzna rywalizacja wyjdzie jego partii na dobre. Każdy dodatkowy silnik do tego bolida jakim jest Prawo i Sprawiedliwość to jest przybliżenie nas do tego żebyśmy wygrali w wyborach. Spokojny o finał dzisiejszej rozmowy jest także Piotr Uściński. Zdaniem tego posła PiSu zamieszanie jest wynikiem błędów komunikacyjnych. Tak jak w małżeństwach czasami brakuje możliwości komunikacji. Pewnie trochę czasami naszym kolegom trudno ze sobą rozmawiać. Rządzący mówią, że z ich punktu widzenia finał tego sporu jest nieistotny, a niektórzy że nawet jak Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej dopatrują się spisku. To może być ustawka. To już raz widziałem, jak Ziobro wyszedł, później wracali i przepraszali. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.00. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Główny Urząd Statystyczny zbada warunki życia mieszkańców Polski. Informacje są zbierane od dziś do 30 czerwca. Do wylosowanych gospodarstw będą dzwonili ankieterzy albo zostanie wysłany list. Oprócz tego możliwy będzie także udział przez internet. Europejskie badanie warunków życia ludności przeprowadzane jest raz w roku. GUS prowadzi je od 2005 roku. Krakowskie kwiaciarki zostają na rynku głównym. Urząd miasta nie rozstrzygnie w tym roku przetargów na stoiska z kwiatami. Miasto przedłużyło dotychczasowe umowy do końca stycznia przyszłego roku. Wciąż czekamy na decyzję co dalej, przyznaje Rafał Dudek ze spółki Kwiaciarki Krakowskie.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Wiecz Wieczorem na północy kraju będzie pogodnie, Im dalej na południe, tym więcej chmur. Deszczowo w pasie od ziemi lubuskiej i dolny Śląsk przez świętokrzyskie małopolskie po Podkarpacie. Temperatura od 7 stopni w Rzeszowie i w Kielcach, 10 w Lublinie i Krakowie do 13 w Warszawie i Szczecinie, a ciśnienie w stolicy wynosi w tej chwili 1200 hektopaskale.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 Przepraszam, Grzegorz Kadzinowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Mamy dziewięć i pół minuty po godzinie siedemnastej. Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, ponownie się Państwu nisko kłaniam, zapraszam na drugą godzinę naszej jedynkowej popołudniówki, w której będziemy mówić już za chwilę o kontrowersjach wokół jednej z firm działających na polskim i nie tylko polskim rynku kryptowalut. Firma Zonda Krypto te wątpliwości i emocje budzi, bo kolejne osoby zgłaszają problemy z odzyskaniem zainwestowanych w kryptoaktywa za pośrednictwem tej firmy pieniędzy. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu w Sejmie przed głosowaniem w sprawie Weta do ustawy o regulacji rynku kryptowalut podawał bardzo niepokojące informacje o tej właśnie firmie. W 2022 rozpoczęła się wielka kariera firmy Zonda Krypto z nowym szefem. Wiecie za czyje pieniądze? za pieniądze rosyjskiej mafii. I mówię o informacji, jaką dysponują nasze służby. A wspomniany tutaj szef tej firmy te oskarżenia odrzuca. Natomiast dziś ze współpracy sponsorskiej z firmą Zonda Krypto tłumaczył się między innymi prezes Polskiego Olim Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz o całej tej sprawie, o nowych ustaleniach, nowych informacjach w Ekspresie Jedynki. Już za chwilę. Every time you come around, you know, I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the. Sending alone Conversations with a stranger I barely know Swearing this will be the last But it probably won't I got nothing left to lose Or use Or do my bad habits lead to Ed Sheeran w Ekspresie Jedynki. Prawie, prawie kwadrans po godzinie 17. Jedynka. To jest radio. No, i teraz powiemy o tym, że kontrowersje wokół firmy Zonda Krypto rosną. To przypomnę, firma oferująca możliwość inwestowania w kryptoaktywa rośnie. Liczba osób, które zgłaszają się jako poszkodowane do e, prokuratury, między innymi tej regionalnej w Katowicach. E, coraz więcej informacji się pojawia. To wszystko zbiera i obserwuje Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. I powiedz proszę, jakie właśnie nowe informacje w sprawie Zonda Krypto? wszystko wskazuje, że sprawa śledztwa dotyczącego pokrzywdzonych przez zonda krypto nabiera tempa. Szacunki prokuratury mówią, że na co najmniej 350 milionów złotych mogli właśnie taką kwotę stracić poszkodowani przez zonda krypto, a ich liczba tych poszkodowanych wciąż rośnie. Śledztwo w tej sprawie tak jak wspomniało się, wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. Zawiadomienia od pokrzywdzonych napływają, wciąż napływają z całego kraju, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Michał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 Ale jest też tego druga odsłona sportowa. Kluby sportowe, które sponsorowała Zonda Krypto są bez obiecanych pieniędzy, a olimpijczycy wciąż czekają na nagrody za sukcesy na zimowych igrzyskach. W ostatnich dniach, a formalnie dziś współpracę z Zonda Krypto zerwał stołeczny klub koszykarski Dziki Warszawa. Jak tłumaczył mi prezes tego klubu, do niedawna wszystko było według umowy sponsorskiej i co miesiąc do klubu napływały pieniądze. No ale ostatnie faktury klubu już nie były przez Zonda Krypto pokrywane, mówi prezes klubu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 na nagrody za wyniki na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina czekają też olimpijczycy. Wcześniej o problemach z wypłatą ośrodków z nagrody w mediach mówił łyżwiarz Damian Żurek. Obecnie sportowcy przynajmniej ci, z którymi ja się kontaktowałem, nie chcieli się wypowiadać. Mówili, że zajmują się treningiem i czekają na wyjaśnienie tej sprawy, ale trener łyżwiarzy, którzy tak dobrze na igrzyskach we Włoszech się zaprezentowali, powiedział mi, że nadal nie wypłacił nagrody z konta zonda krypto. Miał kilka dni temu kontakt z przedstawicielem firmy. Czekam na kolejne instrukcję, tak mówił mi trener łyżwiarzy Ronald Cieślak. Parę dni czekam na kolejną instrukcję, co dalej robić, bo jestem na tym etapie, gdzieś tam w mailach to zrozumiałem, że jest już teraz jest moment przelania pieniędzy na moje konto, no, ządy, na tej, tej aplikacji krypto, więc no, na razie jeszcze nie dostałem tego przerału, więc czekam na jakiś dalszy kontakt z tą firmą, no na razie jest chwila ciszy. No to by było głośne, jakby, jakby olimpijczykom, medalistom nie, nie, wypłacili, nie wypłacili nagrody, to, to naprawdę trochę strzał w kolano. Głośno też było na konferencji prasowej, która dosłownie zakończyła się kilkanaście minut temu. Taką konferencję zwołał tutaj w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego prezes. Radosław Pisiewicz, pytany przez dziennikarzy powiedział, że sportowcy mają swoje środki na kontach Zonda Krypto, no ale nie mówił nic o trudnościach z wypłatą tych środków w normalnej takiej walucie, którą można płacić w życiu codziennym. Dodał też, że ze względów formalno-prawnych nie może teraz wypowiedzieć umowy z tą spółką. Z tego, co wiem, to tokeny są na kontach naszych sportowców. Dostaliśmy dużo środków w zeszłym roku. W tym roku płatność jest na koniec kwietnia i zobaczymy, co się wydarzy. Więc na dzień dzisiejszy formalno-prawnych my, przynajmniej jako Polski Komitet Olimpijski, nie mamy żadnych opóźnień, jeżeli chodzi o płatności z firmy Zonda Krypto, więc jakby świadczymy nasze świadczenia, które są zapisane na sztywno w umowie. Prezes PKO podczas swojej konferencji ostro zaatakował rząd i ABW. Tłumaczył, że pytał Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o bezpieczeństwo umowy Zonda Krypto przed jej podpisaniem, ale nie otrzymał odpowiedzi. Pytanie jest, dlaczego jako PKO nie zostaliśmy poinformowani, nawet w trybie tajnym, o takich wpływach i niepłuczeni o tym ryzyku, mimo wysłania do służb pisma. Kolejna rzecz, skoro rząd miał takie informacje, to w normalnie funkcjonującym kraju minister sportu powinien spotkać się z prezesem komitetu i poinformować o takiej sytuacji. Najwyraźniej to nie jest koniec tej bardzo bulwersującej sprawy, a my będziemy monitorować właśnie te kwestie. Choćby po godzinie 22 w magazynie Polska i Świat. Mariusz Pieśniewski bardzo serdecznie dziękuję, a w Ekspresie 1 już za chwilę o ciekawym eksperymencie dotyczącym koszenia trawników. Badacze wzięli pod lupę 72 trawniki, obserwowali je przez 3 lata. Wszystko po to, by sprawdzić jak koszenie trawy wpływa na przykład na pylenie traw i pojawianie się kleszcze. Wyniki tych badań mogą zaskoczyć. A czym? To ujawnimy w Ekspresie 1 już za chwilę. Sobą każdy dzień Sprzedaje myśli byle gdzie A wszystko po to By upewnić się, że Dzień idę ślady uzmieniają zmieniają się ślady stóp co deczą mnie choć za mnie, upewniam się, że umiem sama sypiać sama spędzać każdy czas spojrzeć sobie w Twoje. Choć szkoda słów, że będziesz kiedyś To teraz ważne pytanie w Ekspresie Jedynki. Zadbany trawnik, czyli przez zadbany rozumiemy taki równiutko skoszony, czy też może zarośnięta łąka? Biolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawdzili, jak odpowiednio dbać o trawniki. Co to właściwie w ogóle znaczy, zadbany trawnik? No właśnie, bo chodzi nie tylko, żeby trawnik był ładny, ale także zdrowy. No i te trzyletnie badania pokazały bardzo ciekawe wyniki. A więcej o tym Natalia Ertman. Kosić czy nie kosić? Odpowiedzi na to pytanie szukali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badacze wzięli pod czasowych naszych prac wychodzi, że obecność kleszczy nie zależy w ogóle od wysokości trawy. Kleszczy były obecne zarówno na trawnikach koszonych raz na dwa tygodnie, czyli bardzo intensywnie, a także na takich koszonych raz na dwa lata, więc to jest dość zaskakujący wynik. Rzadsze koszenie traw sprzyja pojawianiu się większej ilości owadów i ptaków, czyli naturalnych wrogów kleszczy. Skutkuje też rzadszym pyleniem traw. To nie znaczy, że trawnika nie należy kosić wcale. Absolutnie nie mówimy o tym, żeby całkowicie nie kosić. I tutaj to jest kluczowa kwestia. Zachęcamy do właśnie koszenia mozaikowego, czyli odpuszczania w jednym miejscu, koszenia, zostawiania na koszenia po prostu na potem, nie koszenia łanowego na raz wszystkie. Tłumaczy dr Joanna Kaiser-Bong. Efektem trzyletnich prac naukowców jest aplikacja webowa. Kosić czy nie kosić? Oferujemy użytkownikom dwa eksperymenty. Pierwszy eksperyment dotyczy koszenia, czyli to ty podejmujesz decyzję, jak często kosisz, a my pokazujemy ci, jakie konsekwencje dla klimatu dla przyrody ta twoja decyzja niesie. Mówi Ewelina Milewska, badaczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikacja pozwoli przede wszystkim skutecznie planować pielęgnację zieleni w miastach. Na dużych terenach zielonych to nie małe wyzwanie, przyznaje Łukasz Pawlik, dyrektor zieleni miejskiej w Krakowie. Samych parków mamy ponad 800 hektarów. Z tego na terenie parku zdecydowana większość to są obszary trawnikowe, więc to sobie no, można też łatwo przeliczyć, Ten, tej zieleni osiedlowej to jest około 300 hektarów. No i mniej więcej obszary trawników zajmują około 80% tej powierzchni. Też musimy wiedzieć, że w takie przekoszenie Krakowa to jest proces, który krwa 3 do 4 tygodni. Aplikacja Kosić czy Nie Kosić, stworzona przez naukowców z UJOT, zawiera też treści edukacyjne, mapy i quizy. Dzięki temu może być wykorzystywana również przez nauczycieli na lekcjach biologii. No to teraz, jeśli moja żona powie, skosiłeś trawnik, a ja go nie skosiłem, to mogę pokazać badania naukowców, że robię dobrze. To oczywiście tylko taki żart, bo moja żona, która na przyrodzie się zna od lat, już mi mówi właśnie, nie koś. Zostaw. I ten trawnik kosimy dopiero późnym latem. I jaki jest efekt? Kleszczy nie ma więcej, za to więcej kwiatów, pszczół, owadów i wody w glebie. Tyle o trawnikach, a za chwilę będziemy mówić o ziemniakach. Są piosenki, które się absolutnie nigdy nie starzeją i taka piosenka przed chwilą w Ekspresie 1. Robert Palmer i UB40, I'll Be Your Baby Tonight, rok 1990. I te wersje pamiętamy najlepiej, ale przecież to nie jest wersja oryginalna. To jest piosenka Boba Dylana z lat 60. Proszę, jak się w ogóle nie zestarzała. Na zegarze 17.30. skrót aktualności Andrzej Kocjan. Nie mamy złudzeń, że świat się zmienił i Europa potrzebuje jedności. To premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw. Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich, przede wszystkim Ukrainę, w oporze przeciwko agresji. W Gdańsku odbył się polsko-francuski międzyrządowy szczyt z udziałem prezydenta Francji. Wiceprezydent J.D. Vance i zespół ze Stanów Zjednoczonych są w drodze do Islamabadu, a Iran zgodził się na rozmowy, twierdzi prezydent USA Donald Trump. W czwartek w Waszyngtonie odbędzie się druga runda rozmów między Izraelem a Libanem, podaje agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło izraelskie. Polski Komitet Olimpijski nie zamierza zerwać umowy z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, przekazał prezes pko u Radosław Piesiewicz. Jego zdaniem, mimo zgłaszanych nieprawidłowości w działaniu giełdy, nie ma podstaw do zakończenia umowy sponsorskiej. Krótkometrażowe filmy Kanan, Dominika Mireckiego oraz Bez Przepisu Filipa Wieczorka zakwalifikowały się do branżowej sekcji festiwalu w Cannes Short Film Corner. Jest ogromna satysfakcja, tym bardziej, że to bardzo trudny projekt był. Mówi Dominik Mirecki, studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej wezmą też udział w forum poświęconym krótkim metrażom. Pełne wydania aktualności o 18.00. Już za chwilę w Ekspresie Jedynki będziemy mówić o ziemniakach, bo jest z nim pewien kłopot. Ceny lecą, a produkcja kosztuje. Koszt wyprodukowania ziemniaka to taki minimum 15, a najczęściej jest to gdzieś tam w granicach 20 tysięcy złotych. Jestem tutaj w kontakcie też z branżą, z właścicielami biogazownych, którzy deklarują chęć wsparcia. No właśnie, bo powiemy też m.in. o tym, co też z tymi ziemniakami, których jest tak dużo, można teraz począć samym dziś piosenkę. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę by było to wyłącznie dla domony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic bez znaczy. skocha I że widzisz to, jak dziś się pisze dla Tak jak żadna prostytutka, nic mu nie, nic Proszę Państwa, jakby tak mieć na przykład milion, to brzmi nieźle, prawda? Wyleby to był, nie wiem, milion złotych na przykład, albo milion y, drogocennych kamieni. Ale jak to jest milion ziemniaków, to brzmi to już trochę inaczej. A jeśli to jest milion ton ziemniaków, to dopiero jest dużo. Ania Zakrzewska jest już w studiu, Proszę Ani włączyć mikrofon. Witaj, Aniu. Dzień I ty dobry. będziesz właśnie mówić o takim, takiej klęsce u rodzaju ziemniaków, bo właśnie tyle w magazynach polskich rolników tych ziemniaków zalega. Milion tony. Ja nawet sobie nie umiem wyobrazić, ile to jest milion ton ziemniaków, bo... Dużo. Najwięcej to widziałem trzy kilo, jak przynosiłem do domu z, z, z warzywniaczka. No, mamy taką klęskę u rodzaju, To się oczywiście przekłada na spadek cen, na to, że trudno jest ziemniaki sprzedać. Branża bije na alarm, producenci już liczą straty i tu się mówi, że to może być nawet 2 miliardy złotych. Powiedz Aniu, proszę, czemu w tych magazynach jest aż tyle tych ziemniaków? Powodów jest wiele, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ta nadprodukcja ziemniaków widoczna jest w całej Europie. To ten od miesięcy napływa do krajów bałkańskich, ale także na Ukrainę z zachodniej Europy. No i ta Ukraina jest naszym naturalnym rynkiem zbytu, więc po prostu trudniej nam sprzedać chociażby tam te ziemniaki. Poza tym ten słaby eksport jest widoczny nie tylko jeśli chodzi właśnie ukrainy, ale generalnie jest nam trudniej sprzedać ten towar za granicę, chociażby przez wymagania jakościowe, jakie Unia Europejska nam stawia, ale też konkurencję cenową, więc ta nadwyżka też zostaje w kraju. No i też import, no bo tańsze ziemniaki z innych krajów dodatkowo obniżają te ceny na rynku krajowym, o czym mówi Tomasz Bieńkowski z Polskiej Federacji Ziemniaka ponieważ do rynku mają ograniczone ilości podmiotów dostęp, natomiast rynek przetwórczy generalnie jest też zapchany i realizuje to, co może. Pojawiła się nadprodukcja w Europie. Według naszych informacji duża część ziemniaków przyjechała tu do nas z zachodu Europy, ale również dotarła ona na nasze rok do roku, nasze rynki eksportowe, które były przez nas zaopatrywane i w związku z tym, że no, są w bardzo niskich cenach te ziemniaki z Europy, tutaj u nas w kraju nikt nie zadziałał na czas, mimo żeśmy informowali wiele służb i stronę rządową o tym, że taki problem będzie. Już o tym mówiliśmy od wiosny tamtego roku. No a przecież magazynowanie to też są ogromne koszty dla rolników, bo to jest chociażby kwestia wentylowania tych ziemniaków i wielu, wielu, wielu innych tutaj procesów, za które trzeba zapłacić. Marcin Gryn, producent ziemniaków z Zamojszczyzny, zwraca jednak uwagę na jeszcze jedną kwestię. W tym momencie no, powinniśmy sadzić ziemniaki. Wielu producentów nie wie, czy po prostu jeszcze raz inwestować, licząc się z ryzykiem na bardzo dużej straty, ponieważ koszt wyprodukowania ziemniaka to takie minimum 15, a najczęściej jest to gdzieś tam w granicach 20 tysięcy złotych, gdzie jeżeli przychodzi ten towar wyrzucić, no to mamy 20 tysięcy na minusie z każdego hektara uprawy. No niektórych nie stać na to, żeby po prostu zaryzykować drugi raz i drugi raz gdzieś tam powiedzmy dołożyć do tego interesu. Ja słyszałem jeszcze takie alarmistyczne wypowiedzi, powiedzie rolników, że jeśli tych ziemniaków się nie uda do końca moja sprzedać, to po prostu trzeba je będzie wyrzucić. To masa ziemniaków do wyrzucenia. Tak, ja też to usłyszałam od rolników. No wiadomo, że różne bakterie też mogą się tutaj rozprzestrzeniać, więc jest to no, dość no, taka patowa sytuacja. W Polsce zarejestrowanych jest 50 tysięcy producentów ziemniaków, jak usłyszałam, a problem ten, o którym mówimy, może dotyczyć nawet jednej piątej z nich. Co więcej, mogą się tu nałożyć dwa problemy naraz, no bo za chwilę przecież ruszy produkcja ziemniaka wczesnego. Rząd zapewnia, że szuka rozwiązań, o czym mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jestem tutaj w kontakcie też z branżą, z właścicielami biogazowni, którzy deklarują chęć wsparcia i chociażby przeznaczenie części ziemniaków na wytworzenie energii elektrycznej. Zapewnia, że minister zapewnia, że te rozmowy na temat właśnie tej sytuacji będą prowadzone podczas posiedzenia w Luksemburgu. Ale oprócz robienia prądu z ziemniaków, to jest jeszcze taki pomysł, właściwie taka akcja społeczna, która miałaby za zachęcać do kupowania ziemniaków y, po prostu, żebyśmy my, polscy konsumenci te ziemniaki kupowali, to gdybyśmy chcieli pomóc naszym rolnikom kupić te ziemniaki, mamy ich trochę więcej, to, to co z nich w kuchni, prócz frytek, niezbyt chyba jednak zdrowych, możemy wyczarować. Z <grym> ale jakich ziemniaków. pysznych. No tak, to prawda, ale nie za dużo. No. no mamy frytki, mamy kopytkę, Polska ziemniakiem stoi, wiadomo, ale można również inne, nietypowe dania z nich zrobić. Ja się wybrałam do jednej z warszawskich restauracji, wegańskich restauracji i pytałam szefaków. Karola Lebde. Co można zrobić? No na przykład, y, proszę pana, wegański ser. Ogólnie ziemniaki są wysokoskrobiowe, więc y, dzięki temu będzie nam się serek ciągnął. Ja robię tak, że po prostu gotuję ziemniaki, dodaję troszeczkę marchewki, dodaję wegańskiej przyprawy, która jest głównie w kuchniach wegańskich, czyli płatki drożdżowe, które dają aromat syrowy, troszeczkę słodkiej papryki wędzonej, czosku i to wszystko blenduję już po ugotowaniu i mamy serek. Serek, który można na przykład dodać na pizzę. Ale, że tak, rozpuści ładnie. tak hmm. zostałam zapewniona w tej kuchni, że tak A jeśli wolą Państwo bardziej coś może słodkiego Albo po tej pizzy z wegańskim serem To może deser Rozgotowane ziemniaki, najlepiej wczorajsze Dodawałem do tego bardzo dużo wiórków kokosowych Troszeczkę czekolady, jakiegoś słodzika I cytrynki, żeby troszeczkę zneutralizować smak I skręciłem z tego kuleczki no to brzmi, brzmi pysznie. Ja to najbardziej lubię takie najzwyklejsze ziemniaczki. Ugotowane albo upieczone, z masełkiem. masełkiem, koperkiem, trochę kefiru. To ja lubię tak najbardziej. Ty masz jakąś lubioną potrawę ziemniaczaną? Pire. O facebook.com kośnik 1, jeśli zamiast dzwonić, wolą Państwo do nas napisać. Polskie Radio. Jedynka. I pan Jan nam proponuje szare kluski z ziemniaków z rozkruszonym twarogiem i jeszcze kefir na popitkę i skwarki, aż mi ślinka cieknie. Panie Janie na samą myśl o takich e, przysmakach. E, pani Beata z kolei poleca pyzy i baby kartoflane, no i oczywiście placki ziemniaczane. To jest oczywiście jedno z moich ulubionych dań. Pani Katarzyna z kolei prosto. Ziemniaki najlepsze są z ogniska. No i to prawda, Pani Katarzyno, że to jest taki trochę nasz zapomniany przysmak odsunięty, trochę przez dania z grilla, jak Pani pisze, ale i to bardzo ładny cytat. Parzące palce w czarnych łupinach smakowały jak najlepsze frykasy po całym dniu spędzonym w lesie czy na polach. Mało kto dziś o tym pamięta. Ja, Pani Katarzyno, pamiętam jak najbardziej. Ekspres Gospodarczy. A w ekspresie gospodarczym z kolei nie o ziemniakach, tylko o zakupach z Chin, które będą droższe, bo powoli kończy się czas tanich przesyłek z państwa środka. Od 1 lipca zmienią się zasady importu małych przesyłek do Unii Europejskiej, a najwięcej ich płynie do nas właśnie z Chin. Szczegóły tego wszystkiego znają Styna Goronko. Dużo się o tym mówiło, ale już od lipca te planowane zmiany wejdą w życie. Towary importowane spoza Unii w przesyłkach o rzeczywistej wartości do 150 euro nie będą już objęte zwolnieniem z cła. Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu zwolnienia, bo firmy celowo zaniżały wartość towarów i sztucznie dzieliły zamówienia. To zmieni się od 1 lipca, wyjaśnia Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Według obecnych przepisów taka paczka i takie produkty nie podlegają ocleniu. W lipcu wszystkie paczki, które będą docierać do Unii Europejskiej, i do obszaru celnego Unii Europejskiej, będą oclone. Początkowo planowano, że cała zmiana zostanie opracowana i wdrożona w 2028, jednak ilość tych produktów, które docierają do Europy, jest tak gigantyczna. W ubiegłym roku to było prawie 6 miliardów sprowadzonych zamówień, które dotarły na rynek europejski, dlatego zdecydowanie się wprowadzić te zmiany już w lipcu tego roku i w tym momencie cło opłata za jedną sztukę taryfową to będą 3 euro. Jeśli zamówimy dwa t-shirty i jeden szalik, czyli w sumie mamy trzy zamówione produkty, jednak ponieważ mamy dwa t-shirty, to jest jedna kategoria taryfowa i szalik druga, czyli w sumie zapłacimy 6 euro cła. Problem dotyczy czy głównie taniej odzieży, ale i innych produktów pochodzących spoza Europy, głównie z Chin i sprzedawanych na platformach internetowych. To, zdaniem polskich przedsiębiorców, zabija zdrową konkurencję na rynku. Patrycja Staniszewska, prezeska zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, chwali decyzję Komisji Europejskiej i jak podkreśla, branża czeka na te przepisy. To naprawdę krok w kierunku bardziej sprawiedliwego rynku. Z perspektywy ochrony europejskiego rynku może ona pomóc w częściowym zrównoważeniu kosztów administracyjnych związanych z napływem ogromnej liczby niskowartościowych przesyłek. I naprawdę dziś stoimy w bardzo ważnym momencie dla europejskiego handlu internetowego i to warto sobie powiedzieć. E-commerce rozwija się niezwykle szybko. Wraz z nim rośnie też skala wyzwań, z którymi musimy sobie poradzić, aby ochronić i konsumenta europejskiego, ale także biznesy europejskie. Ponieważ to, co zauważamy, to nasze rodzime biznesy są innowacyjne, konkurencyjne i świetnie sobie radzą na rynku. Problem nie leży w ich potencjale, tylko w warunkach, w jakich działają. Skala problemu jest ogromna. W Polsce mamy ponad 80% internautów, którzy odwiedzili chińskie platformy zakupowe. Szacuje się, że wpływ tego zjawiska na gospodarkę to około 9 miliardów złotych rocznie. I można się spodziewać, że te zakupy na chińskich platformach po wprowadzeniu tych zmian, czyli od 1 lipca tego roku, one będą droższe. To powinno według założeń ograniczyć nieuczciwą konkurencję na rynku e-handlu. W konsekwencji powinno też zmniejszyć atrakcyjność zakupów na takich chińskich platformach, dodaje Bartosz Zadura. Może pora sobie uświadomić, że te wszystkie rzeczy związane z ochroną, to się pięknie nazywa konkurencji konsumentów, ale to jest ochrona naszego zdrowia. No, to nie jest za darmo. Za to płacimy, za to bezpieczeństwo i za ten luksus, który sobie zapewniamy w Unii Europejskiej, to kosztuje. Super by było, żeby konkurenci spoza Unii Europejskiej też dopełniali wszystkich wymogów związanych z wolną konkurencją. Ale tak nie jest. W związku z tym Unia Europejska musi się bronić i warto wiedzieć, dlaczego tak jest. I ja myślę, że wtedy będzie osobom, które zamawiają bardzo dużo ilości takich rzeczy, na przykład z Chin. Powstanie jakaś refleksja, czy warto. No Tym bardziej, że powstanie też refleksja finansowa, czy warto dopłacić, żeby mieć coś, co jest raczej wątpliwej jakości i raczej nie spełnia norm bezpieczeństwa. To krok w dobrym kierunku, ale potrzebne są kolejne. Jeszcze większa kontrola i dodatkowe obostrzenia, podkreśla Patrycja Sas staniszewska Generalnie stoimy na etapie takim, że Unia Europejska już robi naprawdę pierwsze kroki do wyrównania ram prawnych i konkurencyjnych, natomiast egzekwowanie tego prawa od podmiotów, od platform chińskich jeszcze nie jest na takim perfekcyjnym momencie. Konieczne jest usprawnienia reformy celnej i unijnego centrum danych celnych. Tutaj musimy stworzyć Polską Grupę Roboczą i na poziomie unijnym. Opłata środowiskowa to jest coś, o co my postulujemy jeszcze dodatkowo, żeby była wprowadzana na poziomie krajowym. Wiele paczek, które przychodzi z Chin, trafia do kosza, więc musimy też zadbać o to, żeby była opłata środowiskowa, która będzie wspierała także kwestie odpadowe w Polsce. Adenegus pokazuje że my jednak coraz chętniej robimy takie zakupy na chińskich platformach, w ubiegłym roku ten import z Chin do Polski w takim ujęciu rocznym wzrósł o ponad 13%. O czym mówiła Justyna Golonko. Bardzo jej dziękujemy. Jedynka to jest radio. A Ekspres Jedynki się już e, kończy, natomiast po 18:00 muzyczna jedynka. Zapraszam w imieniu Uli Kaczyńskiej i będzie m.in. o nowym singlu Misi Furtak. Singlu wyprodukowanym we współpracy z pewnym cenionym brytyjskim artystą. A na razie tak na koniec Ekspresu. Tuż po tym, jak powiem Państwu, do usłyszenia. Jeszcze coś z lat 90. takie ekologiczne przesłanie od zespołu Buzo No to mówię, Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Nie wchodzić w mix.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 na więcej.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad głównie informuje o tym, co dzieje się na krajówkach. I kolejno, w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10, na wysokości Ślesina jest kolizja dwóch samochodów osobowych, w związku z czym służby wprowadziły ruch naprzemienny i jak widać na mapach, ustawiają się tam już samochody. W lubelskim na krajowej 63 między Siedlcami a Łukowem w pobliżu miejscowości Gołaszyn jest kolizja także dwóch samochodów, ale już ciężarowych i droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia potrwają tam do 20. Natomiast w województwie podlaskim kierowcy zdejmują nogę z gazu na drodze krajowej numer 19, a to między Bielskiem Podlaskiem a miejscowością Boczki. Tam po 16 samochód ciężarowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Wprowadzono także ruch naprzemienny. Natomiast dobre informacje są na pewno z ekspresowej dwójki. To jest odcinek węzeł-lotnisko do węzła Opacz, czyli w samej Warszawie na 467, 467 km tam miała miejsce kolizja samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Ponadto spore utrudnienia na autostradowej czwórce, południowa obwodnica Krakowa w obydwu kierunkach, choć trudniej kierowcom może jechać się w kierunku Katowic. W samych Katowicach trudności z przejazdem są na wysokości węzła Brzęczkowice, ruń autostrada A1 kierowcy stoją w kierunku grudzią. No i oczywiście ogromny korek, zator wręcz na krajowej 89 od ronda Komitetu Obrony Robotników w Gdańsku, a jadąc w stronę Pruszcza Gdańskiego. 22 513 11 11 to jest numer do Polskiego Radia Kierowców. Prosimy o informację na bieżąco a propos tego co się dzieje na polskich drogach.